Stosunek do narodu polskiego jest w Niemczech postawiony otwarcie i jasno. Polacy są wrogiem, któremu się zapowiada bezwzględne zniszczenie. I to dzieło zniszczenia prowadzone jest jawnie, z brutalną szczerością na ziemiach polskich do Prus należących. W ościennych państwach akcja niemiecka przeciw Polakom jest prowadzona drogami tajnymi. W Rosji Korzysta ona z wpływu berlińskiego na sfery rządzące. W Austrii, gdzie ustrój państwa i położenie prawne Polaków nie otwiera tego szerokiego pola do działania drogą podobnych wpływów, polityka berlińska szuka dróg innych, mniej oficjalnych. Wskazówki co do tych dróg daje zajadle antypolski ruch wśród rusinów galicyjskich zorganizowany w partii ukraińskiej który od szeregu lat przybrał barwę silnie germanofilską. Zachowanie się przywódców tego ruchu świadczy o ich kontakcie z Berlinem. W dziennikach pruskich zamieszczają oni oświadczenia, w których wypierają się solidarności z austriackimi Słowianami, w ich protestach przeciw polityce antypolskiej Prus. A zdarzało się, że publicznie zapowiadali przyjście Prusaków do Galicji, sam rząd pruski nie stara się przestrzegać zbytniej dyskrecji w swym stosunku do Rusinów. Wobec rozwoju polskiej emigracji sezonowej z Galicji do Prus władze pruskie postarały się, ażeby zamiast Polaków przybywała na zarobki możliwie znaczna liczba Rusinów, pomiędzy których rozdzielano w prusiech wydawnictwa agitacyjne, podburzające ich w gwałtowny sposób przeciw Polakom. W tej sprawie Polacy byli aż zmuszeni żądać w Wiedniu interwencji. Naród Polski, we wszystkich trzech państwach, w których żyje, zmuszony jest walczyć z polityką berlińską, dążącą do jego zniszczenia prowadząc tragiczne zapasy o byt w swych najstarszych siedzibach do Prus należących, wciągnięty w sferę polityki niemieckiej w Austrii, gdzie korzysta z praw narodowych, gdzie wszakże stanowisko jego w państwie osłabia walka z Rusinami, przez wpływy pruskie podtrzymywana, w najważniejszej i przedstawiającej największą siłę narodową części swej ojczyzny w państwie rosyjskim, na próżno usiłuje zdobyć lepsze warunki bytu i rozwoju narodowego. Ma on poczucie, że poprawę jego doli w walce z potwornym systemem rządów utrudniają mu i tu potężne wpływy pruskie. W państwie rosyjskim leży klucz do rozwiązania kwestii polskiej. Od losów tej części Polski zależy przyszłość całego narodu. Jednocześnie od stosunku Rosji do kwestii polskiej w znacznej mierze jej własna przyszłość zależy. Dlatego walka Polaków o prawo do narodowego rozwoju w państwie rosyjskim jest dziś nie tylko najważniejszym momentem kwestii polskiej. Od jej wyniku zależą w znacznej mierze losy całej wschodniej Europy. Walka ta prowadzona jest właściwie bez sprzymierzeńców, bo jakkolwiek liberalne stronnictwa w Rosji zajęły stanowisko życzliwe względem żądań polskich, to jednak same przegrawszy walkę z reakcją i ugiąwszy się pod jej uciskiem Zmuszone są one ustąpić w swych najistotniejszych dążeniach. Sprawy zaś polskiej nie stawiały na pierwszym planie i nawet nie stawiały jej właściwie. Nie ma w Rosji ani jednej zorganizowanej grupy, która by zrozumiała doniosłość kwestii polskiej dla dalszych losów państwa. Bez względu wszakże na to, Jakie będą losy kwestii polskiej w tym lub innym państwie? Dzisiejszy stan rzeczy w naszej części świata, położenie terytorialne Polski i jej rola w walce z podbojem niemieckim, postępującym we wschodniej Europie, wysuwają na nowo i nieprędko na zepchnięcie jej w cień pozwoli. Ziemia polska niezależnie od chęci zamieszkującego ją narodu, który może zanadto spokój miłuje. Staje się terenem walki zaciętej i przewlekłej. Walki mającej pierwszorzędną doniosłość historyczną. Część czwarta. Przyszłość Rosji. Rozdział pierwszy. Rozwój historyczny Rosji. Jeżeli przyszłość Rosji była zawsze wielką zagadką, to tym większą jest ona teraz, po wojnie z Japonią i towarzyszących jej wypadkach wewnątrz państwa. Niepodobna zaiste przewidzieć wyjścia z położenia, w jakim się państwo znalazło. A trudność położenia wcale się nie sprowadza do kryzysu politycznego, na jaki Rosja obecnie cierpi. Niezależnie od niego jest ona konsekwencją rozwoju historycznego tego państwa, który w różnych kierunkach podążał szybko po drodze kończącej się położeniem bez wyjścia. Trudno na tym miejscu zagłębiać się w niesłychanie skomplikowane i niemniej interesujące, gdy idzie o Rosję, zagadnienie historiozoficzne, wchodzić na teren, na którym zbyt szerokie otwiera się pole dla poglądów subiektywnych. Trzymając się wszakże realnych zagadnień politycznych dzisiejszego położenia, musimy za punkt wyjścia wziąć jeden rys zasadniczy rozwoju historycznego państwa rosyjskiego. Mianowicie jest to rozwój idący na zewnątrz, a nie na wewnątrz.